Portal Konstancin.com prezentuje Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Królewska Poczta w Jeziornie Początki podstaw funkcjonowania poczty na ziemiach polskich sięgają średniowiecznej instytucji podwodu, czyli obowiązku użyczenia koni posłańcowi okazującemu dokument podwodowy wystawiony przez władcę a także przewodu, polegającego na przeprowadzeniu takich ludzi przez daną ziemię i wskazaniu im dalszej drogi. Zwyczaj ten z dawna obowiązywał na Mazowszu. Wymieniono go w akcie lokacji wsi Wola Cieciszewska. Instytucja podwodu przetrwała niezależnie od powstania poczty, aż do połowy XX wieku. Jeszcze podczas II wojny światowej obowiązkiem mieszkańca wyznaczonego przez sołtysa którekolwiek z okolicznych wsi było przywiezienie ze stacji kolejowej urzędnika państwowego przybywającego na teren gminy Konstancin Jeziorna w celu załatwienia urzędowych spraw. Zwyczaj zanik dopiero po wojnie wraz z rozpowszechnieniem się komunikacji samochodowej. Korzeni funkcjonowania nowożytnej poczty należy szukać w wieku XVI, za czasów Zygmunta Augusta, który stworzył Pocztę Królewską. Jednakże podstawy funkcjonowania organizacji pocztowej w Królestwie Polskim położył Stanisław August Poniatowski, i w latach jego panowania rozpoczęło się trwające do dzisiaj funkcjonowanie placówki pocztowej na terenie obecnej gminy Konstancin-Jeziorna. Liczne wydane przez króla uniwersały i zarządzenia uregulowały warunki i ceny usług pocztowych oraz przewozu pasażerów, bowiem w owym czasie Królewska Poczta świadczyła takie usługi. Na szlachtę nałożono obowiązki w zakresie renowacji dróg, co sprawiło, że podróż starym szlakiem handlowym przez jeziorę uległa poprawie. Jego napraw do rzeki dokonywać musiał dzierżawca dóbr jeziorny, wojewoda Łęczycki, Dzierżbowski, Zaś od rzeki w kierunku Góry Kalwarii czynili to zarządcy dóbr oborskich, należących w owym czasie do wielopolskich. Zarządzenia spowodowały powstanie sieci placówek na szlakach sieci pocztowej, której centralnym punktem była Warszawa. W każdej placówce następował przeprzęg koni, a odległość między nimi wynosiła nie więcej niż kilka mil. Mila Polska pod koniec XVIII wieku było to nieco ponad pół kilometra. Sprawiło to, że transport przesyłek i pasażerów odbywał się szybko, a instytucja postrzegana była jako nowoczesna. Między Warszawą a Górą Kalwarią placówka poczty powstała na terenie Jeziorny Oborskiej. Miało to miejsce zapewne w latach 70. lub 80. XVIII wieku. Co ciekawe, placówka nie powstała na terenie Jeziorny Królewskiej, gdzie ziemia należała do korony, lecz w miejscu, gdzie płacono z tego tytułu dzierżawę. Tłumaczyć można to zażyłością, jaka łączyła z racji rozmaitych powiązań króla z wielkim koniuszym koronnym Hieronimem Wielopolskim. Bądź faktem, iż w przypadku przemieszczania się w kierunku Warszawy w różnych porach roku można było natrafić na wysoki stan wód na rzece Jeziorze, co wymuszało postój na czas przewozu. Nierzadko także podróżni woleli zaczekać do następnego dnia, by świtem przybyć do Warszawy. Wóz przewożący pocztę miał na drodze pierwszeństwo, podobne do dzisiejszych pojazdów uprzywilejowanych, a woźnica z daleka dawał sygnał wzywający do ustąpienia przy pomocy charakterystycznej trąby pocztowej. Dokładnej lokalizacji siedziby poczty nie znamy. Mieściła się przy drodze prowadzącej z góry Kalwarii nieopodal rozstaju dróg. Budynek pocztarski znajdował się między Kuźnią a Austerią Jeziorańską, zapewniającą nocleg podróżnym. Była to w owym czasie największa karczma na terenie dóbr oborskich. Przed siedzibą poczty znajdował się dziedziniec, gdzie dokonywano zmiany koni. Za 200 zł i 16 groczy rocznie dzierżawiono solidny budynek z dachem, gątami podbitym. Wewnątrz było kilka pomieszczeń: alkierz, sień, swiżarnia oraz pomieszczenie na piętrze pod dachem, gdzie nocował urzędnik pocztowy. Podobnie jak w innych budynkach w owym czasie, znajdowały się tam dwa piece – ceglany do grzania i piekarski. Budynek miał drewnianą podłogę. Odnotowano także, iż stała tam znacznych rozmiarów szafa malowana. W roku 1790 urzędem kierował poczmajster Jastrzębski. W siedzibie poczty przyjmował i zarządzał rozprowadzanie przesyłek, dopilnowywał ich przekazania – i odbioru i zmiany koni. Do budynku przylegała stajnia, w której było miejsce dla co najmniej czterech koni. Po trzecim rozbiorze urząd przejmowały kolejne władze. Początkowo pisma w sprawie naprawy dróg kierowała administracja pruska, a w roku 1817 obszerną instrukcję dla urzędników pocztowych, opartą na przepisach księstwa warszawskiego, wydano w Królestwie Polskim. Poczta w Jeziorni Oborskiej istniała jeszcze w roku 1846 gdy za jej pośrednictwem przekazywano urzędowe pisma wójtowi obór. Po roku 1867 urząd został przeniesiony do Jeziorny Królewskiej. Przez lata przeszedł wiele zmian i restrukturyzacji. Wraz z utworzeniem gminy Skolimów-Konstancin powołano odrębne placówki. W roku 2004 urząd z Jeziorny przeniósł się ze starego budynku przy Warszawskiej na Grapę i zapewne mało kto zdaje sobie sprawę, że w ten sposób Poczta powróciła w rejon swej pierwotnej lokalizacji w Jeziornie Oborskiej, gdzie ponad 200 lat temu usytuowano ją po raz pierwszy przy drodze z góry Kalwarii.